Uwaga poszukujący domu na północno-zachodniej stronie miasta. Zapraszamy Was na tak zwany open house, czyli dom otwarty. Adres 6307 West School Street w Chicago, blisko skrzyżowania ulicy Belmont i Narragansett. Duży sześciosypialniowy murowany bungalow z trzema pełnymi łazienkami, wykończoną piwnicą i garażem na dwa samochody. Dom otwarty jest dzisiaj w niedzielę, od godziny pierwszej do czwartej popołudni. 6307 West School Street w Chicago, blisko skrzyżowania ulicy Belmont i Narragansett. Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem 847-647-4000, 847, 647 4000, 847 647 4 i 0, lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Jak wynika z najnowszych danych rządowych, nowe domy jednorodzinne sprzedawały się w kwietniu w najszybszym tempie od 8 lat. Opublikowany w tym tygodniu raport, przygotowany przez Departament Handlu, donosi, iż sprzedaż nowych domów osiągnęły w kwietniu sezonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 619 tysięcy domów. To prawie 17% wzrost w porównaniu do wyników osiągniętych w marcu i prawie 24% wzrost w porównaniu do kwietnia 2015 roku. Według raportu średnia cena sprzedaży nowego domu wyniosła w kwietniu 321 100 dolarów. Dane liczbowe wskazują, iż zapasów nowych domów starczy na 4,7 miesiąca sprzedaży. Dyrektor Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych wróży jasną przyszłość popytowi na rynku realnościowym w 2016 roku. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych optymistycznie patrzy na kwestię popytu realnościowego. David Stevens powiedział w programie Squawk Bugs na kanale CNBC, że spadek liczby wniosków hipotecznych nie jest powodem do zmartwień. Jego zdaniem popyt realnościowy nadal pozostaje stosunkowo silny. Fannie Mae. Poprawa sytuacji na rynku nieruchomości. Ekonomiści z Fannie Mae przewidują w tym roku słabsze niż oczekiwano wyniki ekonomiczne kraju, ale pomimo to ich nastawienie względem rynku realnościowego jest pozytywne. Z przygotowanej w maju przez Grupę do Spraw Badań Ekonomicznych i Strategicznych Fannie Mae prognozy gospodarczej na rok 2016 wynika, iż rozczarowujący pierwszy kwartał może mieć wpływ na poprawiającą się ogólną sytuację gospodarczą w tym roku. Nie będzie jednak tak źle. Główny ekonomista Fannie Mae, Doug Duncan, spodziewa się wzrostu sprzedaży domów w sezonie wiosennym na tle spadających stóp procentowych kredytów hipotecznych, rosnącej liczby oczekujących sprzedaży domów i wniosków hipotecznych oraz kontynuacji łagodzenia polityki kredytowej w odniesieniu do pożyczek hipotecznych na finansowanie zakupu domu. Liczba postępowań egzekucyjnych na najniższym poziomie od 16 lat. Wskaźnik postępowań egzekucyjnych w Ameryce jest obecnie najniższy od 2000 roku. Najnowsze krajowe badanie dotyczące zaległości hipotecznych, National Delinquency Survey, przeprowadzone przez Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, wykazało, iż w pierwszym kwartale tego roku liczba pożyczek, w odniesieniu do których rozpoczęto postępowania egzekucyjne, nadal się zmniejszała. Z raportu wynika również, że stopa zaległości hipotecznych, czyli pożyczek, które są przeterminowane, ale jeszcze nie wszczęto wobec nich postępowania egzekucyjnego, utrzymywała się na najniższym poziomie od 2006 roku, co stanowi kolejny zachęcający znak dla rynku realnościowego. Uwaga poszukujący domu na północno-zachodniej stronie miasta. Zapraszamy Was na tzw. Open House, czyli dom otwarty. Adres 6307 West School Street,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 647-4000 647, -647 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Polskie radio WRDZ 1300 AM oraz WNVR 1030 AM Podwójna moc energii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 Uwaga!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 WNVR Vernon Hills, Chicago, and AM1300 WRDZ LaGrange, Chicago. Polsky Radio, Chicago.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 chacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Magazyn radiowy POSIADŁOŚĆ 8476474000 Internet. POSIADŁOŚĆ.COM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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości. 3,4 miliona rodzin zrefinansowało już swoje kredyty dzięki programowi HARP. Do zakończenia programu Home Affordable Refinance Program Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego zostało zaledwie 6 miesięcy. Skorzystało z niego już ponad 3 miliony 400 tysięcy właścicieli, którzy chcieli w ten sposób ochronić swoje domy. FHFA szacuje, że ponad 325 tysięcy właścicieli nieruchomości nadal kwalifikuje się do wdrożonego w 2009 roku programu HARP. Stowarzyszenie Bankowców Hipetycznych prognozuje utrzymanie się stopy procentowej na poziomie około 4% przez kolejny rok. Główny ekonomista ze Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych przewiduje, że nawet jeśli rezerwa federalna dwukrotnie podniesie w tym roku stopę procentowe, to oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych będzie oscylować na poziomie około 4% przez kolejny rok. Mike Frantantoni spodziewa się w tym roku dwóch federalnych podwyżek procentowych i czterech w przyszłym roku. Patrząc na to w odpowiednim kontekście, podwyżka stóp przez rezerwę federalną, jaka miała miejsce w ubiegłym roku, była pierwszą podwyżką od 9 lat. Stowarzyszenie Bankowców hipotecznych przewiduje, że nawet jeśli rezerwa podwyższy w przyszłym roku stopy procentowe, to oprocentowanie kredytów hipotecznych, na które działanie rezerwy federalnej nie ma bezpośredniego wpływu, nie powinno zacząć gwałtownie rosnąć. Teraz Twój alarm przeciwpożarowy może wysyłać do Ciebie wiadomość tekstową. Nowa firma z Kalifornii wymyśliła sposób, aby przekształcić Twój zwykły detektor dymu w inteligentne urządzenie. A wszystko co musisz zrobić to wymienić baterię na 9-woltową baterię firmy Rust, która będzie komunikować się z Twoim telefonem. Bateria powinna starczyć na 5 lat i kosztuje zaledwie 35 dolarów. Mieszkańcy Florydy cierpią na huraganową amnezję. Huraganowa amnezja to nie choroba, niemniej jednak przypadłość ta niepokoi specjalistów do spraw kryzysowych na Florydzie. Od ostatniego huraganu w słonecznym stanie minęło prawie 11 lat. Jednak jak podaje gazeta Sarasota Herald Tribune, wielu mieszkańców nie jest w stanie wrócić myślami do tych tragicznych wydarzeń, które spowodowały ogromne straty. Jak twierdzi dr Rick Nabb, dyrektor National Hurricane Center w Miami, prognozowanie burzy to już tylko połowa sukcesu. Druga połowa to edukacja społeczeństwa. A to, jak sam przyznaje, praca na Nadal w toku. Mieszkańcy jednej z dzielnic w Atlancie chcą, aby drużyna bejsbolowa przeniosła się gdzie indziej. Zazwyczaj utrata dużego biznesu, który przyciąga miliony turystów rocznie, byłaby złą wiadomością dla dzielnicy. Jednak według Atlanta Journal Constitution rodziny, które mieszkają w pobliżu Turner Field z niecierpliwością oczekują na planowane przeniesienie drużyny Atlanta Braves na nowy stadion. Nie chodzi o to, że społeczność Summerhill nie lubi bejsbolu, ale o to, że zdaniem gazety, obietnica rozwoju gospodarczego dzielnicy, jaką miał zapewnić stadion bejsbolowy, nigdy się nie zmaterializowała. Przewidując przeprowadzkę drużyny Atlanta Braves, niektórzy właściciele domów uważają, że wartość ich nieruchomości już zaczęła rosnąć.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 6474000, 847, 6474 i 30, lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego posiadłość. Zapraszamy.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 Rynek realnościowy napędza wysokie sprzedaże w zakresie remontów i renowacji. Hondi podnotował niedawno w swoich sklepach wysokie kwartalne sprzedaże, tak samo jak sieć Lowes, która w pierwszym kwartale osiągnęła rewelacyjne zyski. Zdaniem analityków jest to oznaka silnego ożywienia w rynku nieruchomości. Może to również wyjaśniać, dlaczego sieci sklepów remontowo-renowacyjnych radzą sobie dużo lepiej niż detaliści w centrach handlowych. The Wall Street Journal twierdzi, że różnica polega na tym, w jaki sposób ludzie postrzegają swoje zakupy. Obaj detaliści budowlani spodziewają się, że boom będzie trwał nadal. Wzrost przystępności cenowej w pierwszym kwartale Nastąpiła nieznaczna poprawa przystępności cenowej w pierwszym kwartale tego roku dzięki niewielkiemu obniżeniu oprocentowania kredytów hipotecznych i korzystnym cenom domów, jak wynika z najnowszego wskaźnika możliwości rynku realnościowego Housing Opportunity Index przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo. Główny ekonomista stowarzyszenia Robert Dietz powiedział, iż rosnące zatrudnienie, rozwijająca się gospodarka i stłumiony popyt również zwiększą sprzedaż domów w drugiej połowie 2016 roku. Gwałtowny wzrost cen domów w marcu. Według najnowszych danych zebranych przez FNC, branżowego dostarcę ekspertyz w zakresie zgodności wycen, ceny domów w Ameryce wzrosły w marcu o 1%. Zdaniem FNC, marcowy wzrost był najszybszy w ciągu 9 miesięcy, a w porównaniu do ubiegłego roku ceny w całym kraju wzrosły aż o 5,7%. Główny ekonomista z FNC powiedział, iż wzrost cen jest napędzany głównie przez, cytuję, utrzymujący się niski poziom zapasów, co już sprawiło, że rynek zakupów tej wiosny jest bardziej konkurencyjny. Koniec cytatu. Służb wojskowych są aktywnymi nabywcami. Jak wynika z najnowszego raportu, młodzi czynni zawodowo członkowie służb wojskowych stali się widocznym segmentem nabywców domów w Ameryce. Pierwsze w historii badanie klientów wojskowych, przeprowadzone przez Krajowy Związek Realnościowców, stwierdza, że spośród wszystkich osób dorosłych mających mniej niż 35 lat, udział czynnych zawodowo członków służb wojskowych jest wyższy niż pozostałych nabywców. Badanie wykazało że podczas gdy zdecydowana większość nabywców i sprzedających domy korzysta z usług pośrednika, to praktycznie wszyscy nabywcy wojskowi zwracają się o pomoc do profesjonalisty. Rynek Indianapolis na wysokich obrotach. Tor wyścigowy Indy 500 nie jest jedynym miejscem, gdzie rzeczy dzieją się szybko. Domy w Indianapolis i otaczające centralną część stanu Indiana znikają z rynku zaraz, gdy tylko się na nim pojawią. Lokalna stacja TV Fox 59 twierdzi, że jest to najlepszy rynek nieruchomości od 14 lat. Sprzedaże domów w całej środkowej Indianie wzrosły o 10% w pierwszym kwartale w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, przy średnim wzroście ceny o 3,1%.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 Polskie radio WRDZ 1300 AM oraz WNVR 1030 AM. Podwójna moc energii. Słuchajcie radiowego magazynu Posiadłość. Myślisz o sprzedaży swojego domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com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 piwnicą i garażem na dwa samochody. Dom otwarty jest dzisiaj w niedzielę od godziny pierwszej do czwartej po południu. 6307 West School Street w Chicago blisko skrzyżowania ulicy Belmont i Narragansett. szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem 8476474008476474 i 30 lub w internecie pod adresem poślad ww.łość.co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 Firmy budowlane nie nadążają z budową nowych domów dla rosnącej liczby ludności w Denver. Jak wynika z nowych danych Biura do Spraw Ewidencji Ludności, Denver dołączyło teraz do 20 najbardziej zaludnionych miast w Stanach Zjednoczonych. Jednak zdaniem Denver Post ekspertów niepokoi fakt, że liczba nowych budów nie rośnie tak szybko jak liczba ludności. Gazeta donosi, iż od 2012 roku w oparciu o wzrost populacji w Kolorado brakuje około 55 tysięcy domów i apartamentów. Ekonomista Elliot Eisenberg pesymistycznie postrzega taki stan rzeczy. Jak powiedział gazecie, nie ma innego rozwiązania jak budować więcej domów. Ale nikt nie zamierza tego robić. Przeprowadzka do stolicy może utorować drogę dla większej liczby bardzo małych domów. Stolica kraju niedługo stanie się bardziej przyjazna malutkim domom. W tym roku dystrykt Kolumbii złagodzi ograniczenia związane z tzw. pomocniczymi lokalami mieszkalnymi. Tak rząd nazywa malutkie domy. Według The Washington Post zmiana przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta ułatwi właścicielom nieruchomości uzyskanie zgody na budowę i wynajem bardzo małych domów. Mieszkańcy stolicy wciąż będą borykać się z wieloma ograniczeniami, ale zwolennicy twierdzą, że nadal będzie wielu właścicieli domów, którzy skorzystają z szansy i zainwestują w lokale do wynajęcia. Badanie Brookings Institute to nie wina wysokiego zadłużenia studenckiego. Powszechnym wyjaśnieniem powodu, dla którego więcej mileniowców nie kupuje domów, jest to, że wielu z nich jest oparczonych ogromnym długiem studenckim. Jednak z nowego raportu przygotowanego przez Brookings Instytut wynika coś zupełnie innego. Autor raportu zauważa, iż, cytuję, ta wielka luka w posiadaniu nieruchomości na własność wcale nie dotyczy osób, które ukończyły college i zaciągnęły kredyt lub też nie, ale osób, które mają lub nie mają wyższego wykształcenia. Raport ten stwierdza, że lepszym wskaźnikiem zdolności do zakupu domu jest wykształcenie wyższe i wysokość zarobków, które się z tym wiążą. Koszty przestrzegania przepisów stanowią przeszkodę dla budowniczych. Jak twierdzą amerykańscy budowniczy domów, przestrzeganie różnych regulacji rządowych robi się dla nich coraz bardziej kosztowne. A oto jeden z powodów, dla którego coraz trudniej jest im budować bardziej przystępne cenowo domy jednorodzinne. Jak donosi The Wall Street Journal, zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, średni koszt przestrzegania przepisów wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat o prawie 30%. Szacuje się, iż koszt regulacji stanowi prawie 85 tysięcy dolarów kosztu przeciętnego nowego domu jednorodzinnego.